Narodowe Siły Zbrojne, w skrócie NSZ, powstały we wrześniu 1942 roku z połączenia części Narodowej Organizacji Wojskowej, w skrócie NOW, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, w skrócie ZJ oraz innych organizacji narodowych. We wrześniu 1943 roku liczyły około 73 tysięcy żołnierzy, a w kwietniu 1944 już około 90 tysięcy. Działalność NSZ w czasie II wojny światowej. Po pierwsze, walka z Niemcami. NSZ prowadziły akcje dywersyjne i sabotażowe wymierzone w niemieckie wojsko, infrastrukturę i administrację okupacyjną. Organizowały zasadzki na niemieckie konwoje oraz likwidowały konfidentów i kolaborantów. Przeprowadzały akcje niszczenia dokumentów okupanta i zdobywania broni. Wreszcie wydawały prasę konspiracyjną propagującą ideologię narodową oraz informacje o działalności zbrojnej. Po drugie, walka z komunistami i sowieckim podziemiem. NZ zwalczały Gwardię Ludową w skrócie GL i Armię Ludową w skrócie AL. Formacje podporządkowane komunistom. NZ prowadziły walkę z sowieckimi grupami partyzanckimi. Część oddziałów NZ uczestniczyła w walkach z Armią Czerwoną po jej wkroczeniu do Polski w 1944 roku. Po trzecie, stosunek do Powstania Warszawskiego. Wszystkie oddziały NSZ, scalone z AK i niescalone, wzięły udział w Powstaniu Warszawskim. Były, jeśli chodzi o liczebność, drugą siłą walczącą w Powstaniu. Największym oddziałem NSZ była Brygada Świętokrzyska, utworzona w 1944 roku i dowodzona przez pułkownika Antoniego Szackiego Bohuna Dąbrowskiego. Działała na kieleczyźnie i wsławiła się walkami z Niemcami partyzantką komunistyczną. Pod koniec wojny marszem na zachód uchroniła swoich żołnierzy przed zagładą z rąk sowieckich. W lutym 1945 roku przedostała się na teren Czech, gdzie na początku maja połączyła się z jednostkami III Armii Amerykańskiej generała George'a Pattona. NSZ po wojnie w latach 1945-1947 po zakończeniu wojny wielu żołnierzy NSZ kontynuowało walkę przeciwstawiając się komunistycznemu reżimowi narzuconemu przez Związek Sowiecki. Starcia z UB i NKWD. Po 1945 roku żołnierze NSZ byli prześladowani przez komunistyczne władze. Wielu z nich zostało aresztowanych, torturowanych i zamordowanych przez Urzędy Bezpieczeństwa UB, MO i KBW. Oddziały NSZ prowadziły akcje zbrojne wymierzone w komunistyczną administrację i milicję obywatelską. Losy żołnierzy NSZ. Część żołnierzy próbowała przedostać się na zachód, aby walczyć tam w ramach aliantów. Wielu zostało zamordowanych lub skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy. Niektórzy ukrywali się aż do końca lat 60. Komunistyczne prześladowania i propaganda. Po wojnie NSZ były fałszywie oskarżane przez komunistyczną propagandę o kolaborację z Niemcami i mordowanie Żydów. Żołnierze NSZ skazywano na śmierć lub długoletnie więzienie, a represje ich rodzin trwały aż do lat osiemdziesiątych. NSZ nigdy nie zostały rozwiązane, a żołnierze zwolnieni z przysięgi.